Janusz Olejniczak przy fortepianie z orkiestrą Symfonia Warsowia pod batutą Jerzego Maksymiuka w fragmencie Adagia i finału koncertu fortepianowego G-dur Maurycego Rawela. Kłaniamy się dziś naszemu jubilatowi z wielką wdzięcznością i najlepszymi życzeniami urodzinowymi, a do jego dokonań wrócę jeszcze za mniej więcej kwadrans. Teraz bowiem minęła 22. Książka do słuchania. wieczorową porą kontynuujemy lekturę opowieści biograficznych Wacława Berenta i pozostajemy przy tomie Nurt. Dziś fragmenty rozdziału Żywa Pamiątka o Julianie Ursynie Niemcewiczu. Dosiedli koni pod błękitnym pałacem, a minąwszy most i Pragę, Wzięli się ostrożnie w bok od traktu na polne drożyny i ścieżki. Zamieniając co kilka godzin zajeżdżane konie na byle hetki przy chałupach, gnali dalej, jeden chłop zda się w świtce z Pelzlej, drugi w lodarz w burce z kapucą, zarzuconą na się dla niepoznaki wieczorowego stroju. Osobliwie przedstawiała się ta ostatnia stawka Polski, gdy na tych chłopskich rosynantach odpoczywali obaj, pod osłoną przydrożnego wiatraka może wypatrując spod dłoni czy z pobliskiego boru nie wychynie się czata kozactwa buszującego po całym kraju. Do korytnicy dojeżdżali, wciąż na tych habetach w strojnej już asyście generalicji polskiej, która ze swymi oddziałami ściągała tu zewsząd z uprzedniego rozkazu. Tu ich dogonił ów poeta Molski, z raportem o triumfalnym rozgromieniu całego korpusu pruskiego przez Dąbrowskiego i zwycięskim rozgorzeniu powstania w Wielkopolsce. Tą wieścią pokrzepiony zajął się naczelnik przekształcaniem pobitych niedawno oddziałów Kniaziewicza i Sierakowskiego w nowy szyk bojowego wojska, by na jego czele nazajutrz pod wieczór stanąć kwaterą sztabu w Maciejowickim dworze zameczku starym na wzgórzu opodal Wisły. Nie zwlekając, pocwałował wraz z Niemcewiczem bokiem przez Lasek, by po drugiej jego stronie rozpoznać nieprzyjaciela. Rychło patrzeć, jak z tej drogi leśnej wykraczać jeły pułki warszawskie na przednie pozycje jutrzejszego boju. Oddział za oddziałem Wynurzał się z lasu niespodziewanym, jak z cudu, wyrojeniem się od sieczy zbrojnej i rozwijał się na podzamczu nieskończonym wężem. Acz z powstańców teraz dopełniane, w karbach piechoty regularnej maszerowały najchlubniejsze pułki Rzeczypospolitej. Szła moc. W podwieczornej ciszy bębnem zadudniła i ziemia sama pod tych pułków jakiś żwawo-odrębny krok, rytm i takt. Działyńczycy! Żołnierz z zwinnych rzemieślników warszawskich, chłop w chłopa, podążał lekko, w rynsztunku po brzękiem, szedł wesoły i śpiewający. Prysł tedy rychlo tamten miraż grozy niezwalczonej, a nieodparta sugestia wspólnoty pogodnej i dobrego ducha w gromadzie sprawiły, że i adiutant sam był tego wieczora spokojny, co więcej wesół. Był nim wiadomo z natury śmieszek całe życie ochoczy. Może i za to upodobał sobie w nim naczelnik, że lżały przy nim struny duszy nazbyt zawsze napięte. Tymczasem wprowadzono tu pochwyconego w polu majora od inżynierów moskiewskich który podkradł się pod obóz, by zrysować teren i pozycję. Zdrajca, czując stryk, próbował się ratować zdradą drugą, ją wskazywać siły i pozycje swych nowych panów. Tak pochylili się niebawem z naczelnikiem nad jedną mapą, każdy z ołówkiem w ręku. Gdy szponiastą kusą łapę chciwca o tłustych palcach nakrywała nagle jego dłoń, że lże, Kulił się człowiek jak jesz. Milkł, potniał i spuszczał oczy niespokojne. I wraz prostował, co rzekł był w przódy. Tak wychodziła zeń prawda z potem oblicza. Za chwilę znów się załgał, teraz jedynie, by pomnożyć gorliwość swoją. A gdy go znów dotknęła ta dłoń i zatrzymała się na jego ręce dłużej, opadł mu łeb, jak gdyby ta dłoń jasna w pierś mu wnikła i ścisnęła serce. Wyrzucił z siebie nagle wszystko. Narysował, wypisał starannie na mapie i stanowiska nieprzyjaciela i ich umocnienia, ile gdzie armat, strzelb i szabel. Wtedy dopiero odważył się podnieść spojrzenie na naczelnika i zdumiał się z gębą rozdziawioną jego chłopskiej sukmanie, której ani spostrzegł w pierwszej trwodze, Spojrzał wreszcie w jego oczy. Z lękiem zgolał odmiennym, niźli oczekiwał po sobie. Nie dostrzegł w nich ani śladu badawczości zaciekłej wzgardy lub szydu. Co w nich wyczytał nie wiedzieć. Dość, że zwalił się w końcu do nóg. Zdawało się, że będzie skomlił o darowanie życia. Tymczasem szlachcic ów zryczał się naprzód astmatycznie w polę onej sukmany, a potem wyłamując trzaskiem splecione jak do modlitwy palce, błagał już tylko, by na Boga Wszechmogącego uchylić słabe siły polskie od jutrzejszego boju. Nazbyt wielka tam przemoga, bełkotał. Kazał go naczelnik uprowadzić i nie wieszać. Judasz Iskariota obwiesił się sam. Była już druga po północy. Zbudzono adiutanta i kazano mu pisać rozkaz do Ponińskiego, by ze swym korpusem czterech tysięcy ludzi najforsowniejszym marszem pośpieszał tu czym prędzej. A przybywszy w czas boju, uderzał w nieprzyjaciela flankę lewą. Za późno nie zdąży. Iskrą nagłego wstrząsu przebiegło Niemcewicza aż po stopy. Stoi Poniński gdzieś nad wieprzem, nie zdoła przybyć w porę pięć tysięcy... 600 żołnierza i dwadzieścia armat krótkosiężnych Przeciw tamtej nawale Z swym gęsim piórem w garści Zapatrzył się literat w wodza po raz pierwszy Spod czoła w posępnej znagła nieufności Zapiały kury w turę we wsi pobliskiej Wyprawił kuriera przed gankiem I zasłuchał się na chwilę w jego cwał po nocy po czym wrócił do sali i przysiadł na stolku pod drzwiami. Lecz pod brzemieniem jakowegoś smutku bez granic, co mu rozdymał grdykę i pchał się do gardła, poeta zdrzemnął się niebawem z obciążoną powieką. Czuwały wraz z tym nad mapą już tylko portrety na ścianach, posiekane przez kozactwo, co dla większej swawoli i ochydzenia pradziadów cudzych z pisami poprzebijało im oczy. Owym pohańbieniem wzbudzili w nich nowe, jak gdyby życie, przekluwszy im źrenice od stuleci martwe. W żółtym blasku świec kandelabrowych na stole, pod ich promyków kapryśne rozbłyski, zmrugiwały się wzajemnie te prymasy, kanclerze i hetmany dawne, to znów zdumieniem, jakby głuchym, wpierały swe oczodoły puste w tu człeka nad mapą, na którym zawiózł ostatni los Rzeczypospolitej, najjaśniejszej. Nie trwało to wszystko nawet do południa, mimo długiej zrazu przewagi ducha nad mrowiem. Zarzucili jednak w końcu tę garstkę swą przemogą, zagnietli mnogością swych trupów, których tam nigdy nie liczą. Gdy w owym zalewie ognia bagnetów i spis kozackich oddział konnej milicji litewskiej zszedł z pola, grenadierzy krakowscy nie dotrzymali placu, a Poniński nie przybywał, na twardszym żołnierzu piechoty obu pułków warszawskich zaciężył bój cały. Przywarł do ziemi i, jak kazano, dał się dziesiątkować pod nawalnym ogniem dział ciężkich w ciągu godzin sześciu, wciąż w oczekiwaniu na ów atak flankowy ponińskiego. Póki ludzie z resztek któregoś batalionu nie spostrzegli, że nieprzyjaciel wdziera się na wzgórze zamkowe. Tu, w obronie naczelnika, jakim się zdawało, porwali się do ataków, wbrew dowództwu, pociągając za sobą i szczątki sąsiedniego batalionu. Powstał fatalny rozłam w szyku bojowym. Runęło w ten otwór kozactwo. Zaczęło się oskrzydlanie i rychły zamęt pogromu. Tam zaś, dopadłszy pustych jeno i postrzelanych murów, kluli się przy nich dalej, w rozsypce już teraz i w pojedynkę, a niebawem jeden przeciw kilku, to wyrywając któregoś z tej sfory bagnetem, jak zwierz osaczony skokiem i klów chlapnięciem, to z bliska przybijając kolbą, jak łapy z dzieleniem. Daremnie okrzykiwano im pardon, obwieszczając zakończenie boju tam na polu odpowiadali przekleństwem grubym jak śliny i juchy bełkotem w zębach. I kluli się wciąż, bez niczyjej komendy nakazu, bez potrzeby teraz i celu nawet, już tylko w tej mazurów pasji psią krewnej, zrazu na dziedzińcu pałacu, potem na jego ganku, po salonach, na schodach, po komnatach piętr wszystkich, wreszcie gdy z nich wyparto i w piwnicach maciejowickiego dworu. Tu dokonała się ich rzeź ostateczna. Bluzgając krwią i klątwami, zwalał się każdy z kolei pod sztyków przybicie. Tak wyginął co do nogi ów żołnierz wczoraj wesoły i śpiewający z rzemieślników warszawskich, który walczył tu z większą zaciekłością i w ważniejszej sprawie od tamtych halaburdów w Soplicowie, choć te macieje w żadnym nie uwieczniły się dla nas eposie. Podpułkownik Tolstoy. W lapach kozackich ujrzał niespodziewanie znajomka z salonów litewskich. Ten dopiero ujął go jeńcem i poprowadził uprzejmie, konwersując po francusku, przed oblicze dowodzącego generała Fersena. Osoby w stroju cywilnym, w jakowymś tulubie pąsowym, butach jak pocztylion i z rajtpejczem right w ręku. Człek ten smukły i suchy, a pogarbiony w sobie, Przechadzał się od ostatecznie krokiem bociana przed zdobytym wreszcie dworem maciejowickim, gdy jęki i wykonających przerażały powietrze. Ograbiony do krwawych strzępów koszuli, ubroczony od rany w tętnicę, obity knutami do bezwładu ramion i szyi, z głową na piersi opadłą, podtrzymany w ramionach przez soldatów, stanął jeniec przed zwycięzcą. Hrabia Tolstoy przedstawił go dwornie, mój znajomy. Tu zdziwił się i zatrzymał na chwilę. A jak widzę z żywych powitań panów generałów Chruszczewa, Tormasowa, Denisowa i Engelharda, nasz wspólny znajomy z Litwy, pan Ursyn Niemcewicz, poeta polski. Głównodowodzący powitał go suchym pocieszeniem żołnierskim. Taka to dola nasza wojenna, rzekł doń po niemiecku. Krótkimi gestami rajtpejcza right przywołał Cyrulika i kazał opatrzyć osobę. Dopiero odwróciwszy się tyłem, dał folgę okrzepłej twarzy w wyrazie żałośliwej pogardy i przechadzał się dalej tam i sam krokiem poważnym. W salonie pałacu, który przed kilkoma godzinami opuścił jako swą kwaterę sztabu, zastał jeniec całą niemal starszyznę polską zagarniętą z pola z Kniaziewiczem, Sierakowskim i Fiszerem na czele oraz tamtych generałów rosyjskich jako uprzejmych już teraz gospodarzy. Ubieganie się ich w atencjach dla jeńców nie miało granic. Byli to obecnie zakładnicy jedynie i poręczyciele ich awansów, orderów, karier spodziewanych z nadania majątków i włości w kraju ostatecznie już teraz przez nich zawojowanym. Kościuszko umknął pono, mówili w rzetelnej chęci pocieszenia jeńców. Rannego jeńca chwytała już gorączka w rozjątrzeniu rany zsądowanej przez cyrulika i rozognieniu po całym ciele pręg od niedawnej chłosty. Ułożono go na podesłanym snopie w kącie sali i zarzucono szynelami. Niebawem zerwał się jednak i na pół już przytomny przysiadł, nadsłuchując. Nozdrza sapliwe gorączką rozdymały mu się w chrapy, Instynktem zdwojonym w tej chwili wyczuł z nagle i na ślepo czyjeś drogie tu pobliże. Jakoż przed ganek dostarczano właśnie z pola na noszach dużo pokaleczonego człeka, mówili żołnierze rosyjscy, pchniętego w w bok, a z ran na głowie broczącego wąskimi strugami spod włosów jak spod cierniowej korony. Do izby wpadł oficer jakiś, szepnął coś generałom rosyjskim, Zwracając natychmiast oczy i ku polskim. Cała tu starszyzna, jeńce i zwycięzcy razem rzuciła się tłocznie ku drzwiom. Ranny jeniec w sali zerwał się rysiem ze swego barłogu na słomie, przepchał przez owe generały i w tych krwawych strzępach koszuli wypadł jako błędny przedganek. A że ramionami i szyją ruszyć wciąż nie mógł, stanął ubiczowany drętwo jak na rozkaz. Niebawem zachwiał się jednak i runął piersią na te mary. W otrzeźwieniu tak gwałtownym począł żal trwogą osłupiały podsuwać myślą, że właśnie bitwa maciejowicka wykazała całą niemoc i niepodobieństwo ocalenia naszego, że była dopełniona raczej dla honoru, jakoby z średniowiecznych czasów. Istotnie, Wszystkie widma średniowiecza wynurzyły się nagle z przeszłości w trzytygodniowej już tylko agonii państwa. Do lektury opowieści biograficznych Wacława Berenta w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza powrócimy w poniedziałek. A dziś, czwartek, 9 kwietnia, program Drugi Polskiego Radia, a w nim specjalne wydanie Filharmonii Dwójki. Wydanie, które zatytułowałam z batutą i wigorem, audycja, której bohaterem jest dziś Jerzy Maksymiu. W Filharmonii Narodowej pewnie już po koncercie urodzinowym, jak możemy się domyślać, jubilat przyjmuje zewsząd życzenia i gratulacje. Od nas, od radiowej dwójki, także płyną one nieustająco od rana. Za nami Dwie godziny programu, w którym prezentowałam Państwu różne oblicza Jerzego Maksymiuka, no ale do tej pory nie mówiliśmy o Maksymiuku pianiście i kompozytorze. A to przecież autor muzyki symfonicznej, wielu utworów kameralnych, pieśni, utworów scenicznych i niezliczonych ilustracji filmowych. Do tych najważniejszych dokonań Jerzego Maksymiuka należą dedykacja na wielką orkiestrę, wers per archi na orkiestrę smyczkową, czy arborwite na chór i orkiestrę. Ostatnim zaś ważkim dokonaniem Maksymiuka kompozytora był, jak Państwo zapewne pamiętają, koncert fortepianowy. Koncert, którego premierę 1 września 2024 roku dał na festiwalu Chopin i jego Europa Janusz Olejniczak z orkiestrą Sinfonia Warszawia. A na zakończenie naszego spotkania ja proponuję Państwu Liście gdzie gdzieniegdzie spadające utwór na orkiestrę kameralną i fortepian z 2011 roku, w którym Jerzy Maksemiuk zaistniał aż w trzech rolach kompozytora, pianisty i dyrygenta. kameralny skład orkiestry Sinfonia Warsowia i Jerzy Maksymiuk w roli solisty, dyrygenta i kompozytora w utworze zatytułowanym Liście Gdzie niegdzie spadające. To nagranie z płyty Perfekcjonista, albumu, które jeszcze jutro i w sobotę mogą Państwo wygrać w poranku dwójki, a w dzisiejszej Filharmonii to już wszystko. Kłaniamy się nisko Jerzemu Maksymiukowi, życząc mu niesłabnącej energii i wielu jeszcze sukcesów artystycznych i oczywiście zdrowia, a nam jak najczęstszych spotkań z tą jakże barwną osobowością naszego życia muzycznego. Róża Świadczyńska, kłaniam się Państwu i życzę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 Radiowe drzwi do przeszłości otwieramy co tydzień. Czekam na Państwa w piątek o dziewiątej. Dawno niedawno. Magdalena Łoś. Autopromocja. Rozmowy po zmroku. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Katarzyna Fitz-Williams, a naprzeciwko mnie słońce, bo gość, na którego teraz patrzę, kojarzy nam się ze słońcem. Wojciech Zaremba, fotograf mieszkający w Ganie. Audycja nosi tytuł Rozmowy po zmroku. To zacznę od tego, co się dzieje po zmroku w Ganie, która kojarzy nam się ze słońcem. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. No to jest takie dość ciekawe. Pytanie, bowiem po zmroku ulica cały czas jeszcze żyje. Mniej więcej tak, 2 trzy godziny po zmroku życie jeszcze tętni bardzo wartko, a to jest w ogóle wynikiem tego, że w Ganie życie na ulicy jest po prostu najczęstszą formą spędzania czasu, a wynika to z klimatu. Tam jest bardzo ciepło. Średnia temperatura jest 28 stopni, w związku z tym jest przyjemnie. W ciągu dnia jest dość gorąco, bo ta temperatura też może dochodzić do 35 stopni, w głębi lądu nawet więcej. W związku z tym po zmroku temperatura opada troszeczkę, niedużo, ale także akurat jest w granicach 25-26 stopni, więc jest bardzo przyjemnie. Ci, cieplutko, no i to jest czas na to, żeby jeszcze zrobić zakupy, żeby się spotkać z przyjaciółmi, żeby po prostu pobyć wśród swoich. Także oni to bardzo lubią, żyją społecznie. I żyją też chwilą, tym co jest tak, tu i teraz. Tak, to jest najważniejsze. Najważniejsze w tej chwili jest według recepty to, że ja jestem teraz z państwem, w Radiu Polskim z, ze wspaniałą redaktorką i mam szansę opowiadania Państwu o Ganie i to jest najważniejsze, nic więcej się nie liczy. To co było wczoraj to w ogóle nikt o tym nie pamięta, a to co będzie jutro to będzie jutro i w ogóle o tym się nie myśli. Myśląc o Ganie, mamy przed oczami kakao, złoto. Też Buksyty, jest... Wolfram. Mm -hmm. Ale my tutaj chcemy opowiedzieć o tym, że współpraca między Polską a Ganą, polskimi i gańskimi artystami jest coraz bardziej intensywna. Zacznijmy od y, pana obecności w Ganie i czteromiesięcznej wystawie w Muzeum Narodowym w Ganie. Mam już te szczęście przybywania w Ganie 12 lat. Zaczyna się wszystko jak zwykle bardzo prozaicznie. Związane to było z pracą i w tej chwili też jest z pracą, natomiast ja staram się jak najwięcej czasu wykorzystać, żeby po prostu popatrzeć na tą kulturę, zaznajomić się z nią, bo to pomaga zrozumieć ludzi i pozwala łatwiej żyć. Tak, miałem takie szczęście, że mogłem prezentować wystawę w Ganie. W Muzeum Narodowym no, jest to wielkie wyróżnienie, bowiem po pierwsze była tam to pierwsza wystawa fotografii w tym muzeum i pierwsza wystawa fotografa z zagranicy, także no, podwójnie, I, i pierwsza zagraniczna, pierwsza fotografii. Tytuł Gana Life. Wojciech Zarębę odsuwa teraz krzesło po to, żeby spróbować jedną ręką, ale jedną ręką się nie uda, aż dwie tak, są potrzebne, podnieść ciężką torbę, w której ma mnóstwo albumów i jeden z tych albumów to podejrzewam, że zapis zdjęć które zawisły na ścianach Muzeum to Narodowego w Ganie. album z Gany. Gana Live. Gana Live. To jest y, dużo historii o tym. Chciałbym się z, z, skoncentrować na jednej. Natomiast co jest ważne? Ta wystawa miała trwać tylko jeden miesiąc i oczywiście ja się bardzo z tego cieszyłem. Natomiast tak jak mniej więcej minęło dwa tygodnie, to mnie zaczęto pytać, czy ja się zgodzę na to, żeby ta wystawa trwała dłużej. No proszę mi powiedzieć, który fotograf mają wystawę w Muzeum Narodowym powie, nie, ja, ja, może nie. Oczywiście, że tak. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że ona będzie trwała aż tak długo. Natomiast oczywiście z ciekawości spytałem, no fajnie, no ale to co, nie macie nikogo tam do tego muzeum, że, że ta wystawa moja ma wisieć, czyli co, jakiś problem? Oni mówią nie, tylko wiesz, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wystawy, bowiem ta wystawa pokazuje nas takimi, jakimi jesteśmy. I to Gańczycy oceniają bardzo pozytywnie, nawet dziwią się, że ty jesteś biały, bo pokazujesz ich tak, jakbyś był jednym z nich. A dla nas jest to bardzo ważne, bo w ten sposób Gańczycy mogą też zrozumieć, że ich normalne życie, że ich normalne tacy, jacy są, to jest to bardzo ważne i że można to pokazywać w Muzeum Narodowym. Z tym się wiąże również jedna historia, którą chciałbym opowiedzieć. Mhm. Mianowicie zdjęciem przewodnim na tej wystawie jest zdjęcie tej dziewczyny. Piękna, uśmiechnięta kobieta, młoda Tak, ganka. Jeden z bardzo znanych fotografów powiedział mi, Wojtek, ty masz tyle fantastycznych zdjęć. Dlaczego dałeś takie banalne zdjęcie na początek? Przecież to jest dziewczyna piękna, ale no tyle jest pięknych dziewczyn. A ja mówię, słuchaj, wiesz, opowiem ci historię, jak to się stało, że ta dziewczyna jest właśnie na tym honorowym miejscu. W jednej z fabryk, gdzie robiłem zdjęcie zauważyłem właśnie tą piękną kobietę która jest pracownikiem fizycznym pracuje na linii i ja widziałem, że ona chyba będzie zadowolona jak ja jej to zdjęcie zrobię w związku z tym ja tak się zaczaiłem troszeczkę i te zdjęcie jej zrobiłem i to jest moment, w którym ona właśnie się cieszy z tego zdjęcia i pokazuje tą radość, że została zauważona. I to też mi sprawiło wiele, wiele, wiele, bardzo wiele radości. Co było dalej? Dalej pomyślałem sobie, że skoro to jest taka radość i skoro ci pracownicy w 90% nigdy nie byli w Akrze i nigdy nie byli w Muzeum Narodowym, to ja, jak zrobię tę wystawę, to ich zaproszę do muzeum i zaproszę ich na tą wystawę. I oczywiście nie powiedziałem nikomu, że pierwszym zdjęciem, to było zdjęcie met 20 na 1,20 20, będzie ta właśnie ich koleżanka z pracy. I proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, że przyjeżdżają ludzie z, daleko, z dalekiego regionu, Fasu i wchodzą do muzeum po raz pierwszy w życiu i na frontowym miejscu widzą zdjęcie swojej koleżanki i wszyscy po prostu o nie mieli, a ona była po prostu bardzo wzruszona i na koniec tego wszystkiego powiedziała mi, że to jest najszczęśliwszy dzień w jej życiu. W związku z tym powiedziała mojemu koledze, być może... Są lepsze zdjęcia, ale jeżeli te zdjęcie spowodowało, że ktoś miał najszczęśliwszy dzień w życiu, to ja mogę do końca życia robić tylko takie zdjęcia, bo to ma sens. Wystawa Gana Live w Muzeum Narodowym w Akrze zamiast planowanego miesiąca była otwarta przez cztery miesiące. Cieszyła Gańczyków to znaczy, Dlaczego? Co nowego zobaczyli na tych zdjęciach? No oni zobaczyli siebie, oni zobaczyli, że oni są ważni, że oni są ważni, że ich życie jest ważne że to nie trzeba daleko szukać i że niekoniecznie w Muzeum Narodowym muszą być jakieś rzeczy niesamowicie wybitne, nie jakieś unikalne, Natomiast z drugiej strony tam w tym muzeum to też są właśnie przedmioty, które są może unikalne dlatego, że pochodzą tam z XVIII wieku czy z XVI wieku, czy z jakichś innych wykopalisk, a oni są dzisiejsi, ale równie ważni. I do nich doszło, dochodziła ta świadomość, że właśnie tacy jesteśmy. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że mimo wszystko wielu fotografów, szczególnie z Europy, ale też i ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdża do Afryki nie tylko do Gany z taką konkretną tezą, że ja przyjeżdżam, żeby udokumentować na przykład głód mhm. albo udokumentować, że jest jakieś zanieczyszczenie przyrody czy środowiska. I oni są na to bardzo wyczuleni, bo ci ludzie przyjeżdżają, na przykład w Ganie jest takie największe wysypisko śmieci elektronicznych prawie że na świecie i większość fotografów za punkt honoru ma, żeby tam pojechać i zrobić jakieś takie straszne, szokujące zdjęcia. tak? Wszyscy szukają AIDS, wszyscy szukają narkomanii, natomiast nie zauważają tego życia takiego codziennego, no bo to jest nudne. To jest po prostu coś, co... No jest, ale to nie jest w stanie zaszokować, to nie jest w stanie spowodować zainteresowania mediów czy zainteresowania agencji fotograficznych, bo wiele agencji teraz na świecie no to szuka, czym gorzej, tym lepiej i czym zdjęcie jest bardziej drastyczne, tym jest bardziej pożądane. Natomiast tego typu zdjęcia, Pokazują normalne życie, no i ono się nie mieści w tych kategoriach szoku i takiej komercji czystej. Rozumiem, ale ciekawi mnie, jak sami gańczycy... Fotografowie, jak pokazują Gany, ulice i dlaczego właśnie nie ich fotografie znalazły się w Muzeum Narodowym? No właśnie wszyscy myśleli, że ja jestem gańczykiem tak naprawdę. Jak przyjeżdżali czy ze Stanów Zjednoczonych Afroamerykanie, czy którzy kupowali powszechnie albumy moje, które zostały wykupione wszystkie tam. Także się bardzo cieszyłem z tego. Natomiast prawda jest taka, że fotografia w Ganie nie jest tak... Pięknie rozwinięta jak w Polsce, nie ma takich fantastycznych tradycji, jak fotografia polska. Nie mają takich fantastycznych, wspaniałych fotografów, które mogłyby mogliby być przykładem, tak jak są Chris Niedeltal. Piotr Jaksa, Tomek Sikora czy Nieżyjący Rolka czy wielu, wielu, wielu innych jak choćby Jan Wojtek Laski czy, czy, czy wielu, wielu fantastycznych fotografów, którzy po prostu no, dają przykład dla innych fotografów. Tam ta fotografia się dopiero rodzi. Ghana jest państwem, które powstało 6 marca 1957 roku. To jest państwo bardzo młode. Natomiast fotografowie są, jest uniwersalny Uniwersytet y, Mediów Sztuki i Komunikacji. To jest takie połączenie Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Filmowej. I na tym uniwersytecie prowadzone są kursy oparte o obecność Tomasza Sikory w Tak, Genie. tak. Właśnie chciałbym też o tym powiedzieć. Natomiast proza życia w dużej mierze wymaga od tych y, fotografów żeby głównie koncentrowali się jednak na zarabianiu pieniędzy. Czyli oni robią różnego rodzaju fotografie okolicznościowe, eventy, wydarzenia polityczne czy sportowe, z tego żyją. I nieczęsto mają czas, żeby w wolnym czasie jeszcze pójść na ulicę i robić sobie zdjęcia, które być może ktoś kupi, a być może nikt nie kupi, bo nie ma na to jakiegoś większego zapotrzebowania. Natomiast to, co nam się udało zrobić i pokazać właśnie między innymi dzięki Tomkowi Sikorze, który był tak uprzejmy, że na moje zaproszenie przyjechał do Gany, i bezinteresownie zorganizował warsztaty fotograficzne dla właśnie szkoły, dla tego Uniwersytetu Mediów Sztuki i Komunikacji. Tam 12 uczestników było z profesorem Jał. I te jego warsztaty okazały się tak interesujące, tak ciekawe i tak dużo dające dla fotografów, którym się otworzyły oczy, jak można fotografować, jak można zobaczyć na świat, że profesor Jał wprowadził ten cykl warsztatów do stałego nauczania na uniwersytecie. No i to jest duża radość, bo to jest duże osiągnięcie. W ten sposób polska fotografia, polska sztuka fotografii, sztuka fotografii Tomasza, Tomka Sikory jest stałym elementem nauczania na uniwersytecie. I to jest bardzo, bardzo cenne. I być może prace tych fotografów z Gany zobaczymy w Polsce niedługo. Tak, oczywiście, bowiem w zeszłym roku już mieliśmy fotografów tutaj, natomiast w tym roku, 28 maja, przyjeżdża dwójka fotografów bardzo ciekawych. Jeden fotograf nazywa się Teo Pokoł Set, który jest zarówno menadżerem, jak i fotografem, ale również jest aktywnym działaczem społeczności lokalnej, przewodniczącym jednego z kościołów. No, naprawdę osoba bardzo, bardzo cenna i udzielająca się bardzo społecznie. I on będzie robił też, on właśnie się zaraził ode mnie, od Tomka fotografią uliczną i będzie prezentował właśnie to, o co pani mnie pyta. To taki prekursor będzie fotografii ulicznej w dużej mierze. Oprócz tego też e, zwróciłem uwagę, że przyroda w Ganie jest bardzo piękna. On bardzo lubi ją fotografować, więc będzie miał okazję też to pokazać. Możemy w promie Saskakem oglądać pana zdjęcia ulicy Gany. Co interesuje oko, obiektyw Teo? Czego pan nie ma w swoim obszarze zainteresowań? Wie pani ulica sama decyduje. To jak się jest na ulicy, to jeżeli ktoś ma po prostu takie no, spojrzenie, to akcja uliczna sama skłania do tego, żeby robić zdjęcia. Jest tylko kwestia pod jakim kątem i w jakim świetle i w jakim kontekście uda się nam to zdjęcie robić, ale to ulica jest reżyserem. Teraz proszę sobie wyobrazić, ja jadę samochodem, i widzę dwójkę dzieci siedzących pod parasolem, nie pada deszcz, nie ma wielkiego słońca, oni sobie tam siedzą, ja mam w głowie, że oni sobie o czymś marzą, coś rozmyślają, że są w jakimś swoim świecie i chcę to uwiecznić. I udało mi się, ale to było tak, raz, dwa, zrobione zdjęcie, oni mnie zobaczyli, że ja im te zdjęcie robię i uciekli. Także to jest taki moment. W związku z tym ulica rządzi się swoim prawem, nadaje swój rytm, a fotograf musi po prostu ocenić i złapać ten moment i złapać tą chwilę, która jest cenna, niepowtarzalna, ale przede wszystkim autentyczna, bo na tym najbardziej nam zależy, bo... Są w, y, oczywiście fotografowie, którzy inscenizują różnego rodzaju zachowania i robią takie fotografie inscenizowaną, kre, kre, kreatywną. Natomiast ja staram się łapać moment i łapać chwilę, Taką, która załóżmy pozwala mi w jakiś sposób zobrazować to życie w Ganie, zobrazować tych ludzi, pokazać ich kulturę, pokazać ich nastawienie do świata, ale też spojrzenie, bo to się wszystko zaczyna od spojrzenia, jak ludzie patrząc, to mniej więcej można zrozumieć jacy to są ludzie, o czym myślą. A o czym myśli drugi fotograf, który będzie zaprezentowany w maju, który do nas przyjdzie w maju, bo wspomnieliśmy o Teo tak, I jeszcze jeden. To jest Mary Zapraszam. Sarkody. No Mary Sarkodi to jest po pierwsze była piłkarka, reprezentantka Gany w piłce nożnej. Ona z zawodu jest nauczycielem, prowadzi swoją fundację pomocy dzieciom uczy dzieci życia, wykłada również w szkole, posiada własną agencję, która się zajmuje fotografowaniem, ale również charytatywnie uczy dzieci fotografii. Proszę zobaczyć na te zdjęcie i na tą dziewczynę. Ja zawsze jestem zafascynowany ich wzrokiem, tym spokojem w oczach, który po prostu daje nam taką zadumę. Ja zawsze się zastanawiam, skąd jest ten wielki spokój w tych oczach. I, bo I my, też jest... dojrzałość. Taka dojrzałość, tak. Ludzi. Bo załóżmy, my jesteśmy tacy rozbiegani, a oni są tacy bardziej stabilni. Ten wzrok pokazuje, że jest to taki spokój, ale też taka godność. Trudno było się zbliżyć do nich, przekonać ich, żeby dali się sfotografować, bo album, który przede mną zawiera również portrety. Pan wspomniał wcześniej, że Ganef fotografuje się jako kraj ludzi biednych z chorobami i innymi nieszczęściami. Tak, no znaczy w Afryce bardzo ważnym instrumentem jest uśmiech. To jest taki język, który pokazuje intencje. Ja staram się do tych ludzi uśmiechać i staram się pokazywać w ten sposób, że moje intencje są pozytywne, dobre. Często ludzie, wiele osób bardzo chętnie pozuje i bardzo chętnie chce mieć portret na przykład, bowiem no, czują się w ten sposób wyróżnieni. Ale też są osoby, które nie chcą. Ja z każdego wyjazdu robię tysiące zdjęć, w związku z tym tam są zdjęcia bardziej, mniej udane, ale są też te zdjęcia, które nie są zrobione właśnie przez to, że wiele ludzi mówi, że nie chce zdjęć. Natomiast tutaj mamy te zdjęcia, gdzie udało mi się, jeżeli nawet robiłem portret kogoś, to udało mi się zrobić ten portret jak najbardziej mniej ingerencyjny sposób, czyli tam... Ta osoba stoi w sposób naturalny. Ja tylko ją proszę, żeby ona na mnie popatrzyła. I to jest wszystko, co ją proszę i nic więcej nie ingeruje i dlatego właśnie te, te, te spojrzenia są tak utrwalone. To jest cała taka seria zdjęć dość ciekawych, mianowicie idąc przez jedną z wiosek zauważyłem tańczące dziewczyny. Pijąłem aparat, im to wcale nie przeszkadzało, miały cudowną zabawę, cieszyły się jak nigdy, i tańczyły przede mną, wyko wykonując różne, przeróżne wygibasy, do tego się uśmiechając i wszystko im to sprawiało wielką radość i proszę sobie teraz wyobrazić, że jest pani... Daleko, daleko, w wiosce, jak pani widzi, w wiosce z gliny i bambusa, gdzie diabeł mówi dobranoc i spotykają panią dwie dziewczyny, które dla pani tańczą. Tańczą i się śpiewają i dają pani taką radość naturalną, taką niewymuszaną radość, uśmiech niesamowitą, pozytywną energię. Człowiek uśmiecha się patrząc na te dwie dziewczyny. Ten ich uśmiech na zdjęciach jest bardzo zaraźliwy, a nawet głośny bym powiedziała. Generalnie w Ganie białych ludzi nie ma dużo. W rejonie, gdzie ja mieszkam, czy w mojej miejscowości, to praktycznie nie ma w ogóle. Przyjeżdżają od czasu do czasu różnego rodzaju misje dobroczynne, czy, czy załóżmy jakieś wysłannicy różnych kościołów, Natomiast na stałe tam białych ludzi raczej nie ma. Co za tym idzie? Mnie zna bardzo dużo osób, bo ja się wyróżniam. Wyróżniam się tym, że jestem biały. Że jestem biały wśród gańczyków. Natomiast to też mnie obliguje do pewnego rodzaju zachowania, bo ja mimo wszystko jestem cały czas obserwowany, czyli każdy mój ruch jest pod kontrolą. Ale w jakimś stopniu oni już się troszeczkę przyzwyczają, przynajmniej w tej miejscowości, tam 20 tysięcy ludzi mieszka, gdzie, gdzie ja przebywam, to jest Akimoda. No to oni się mniej więcej do mnie tam już na targu czy na ulicy widzą, że jak ja robię zdjęcia, to nawet jak nie chcą, żebym robił im, to nie krytykują mnie, nie atakują i pozwalają mi te zdjęcia robić. Natomiast jeżeli jestem w jakichś innych miastach, jak Kumasi, Tokaradi czy, czy, czy Akra, to często się zdarza, że mogę dostać mango w głowę albo bananę, bo nie każdy sobie życzy, co też jest naturalne i trzeba zrozumieć, bo nie każdy wie, po co ja te zdjęcia robię, tak? Natomiast wielu ludzi, jeżeli już mnie tak zatrzymają i pytają, po co ja te zdjęcia robię, jeżeli im wytłumaczę, że właśnie miałem wystawę w muzeum, jeżeli mam album w samochodzie, bo z reguły wiozę i im pokazuje ten album, to są tacy zainteresowani, zaciekawieni i w sumie na koniec to się bardzo cieszą i dziękują. A prawda jest taka, że warto jest robić zdjęcia, warto jest fotografować i to nie jest tylko kwestia fotografów, ale nas wszystkich, bo w tej chwili łatwość robienia zdjęć jest bardzo duża i nie ma co się zastanawiać, czy te zdjęcia są lepsze, gorsze, czy mają charakter artystyczny, czy ich nie mają. Natomiast ważne, żeby te zdjęcia robić i żeby je dokumentować, to co nas otacza, bo wszystko mija. Wszystko przemija, świat się zmienia. Na, u mnie w Ganie też jest tak, że zrobiłem wiele zdjęć, miejsc, które już są zupełnie inne, bo została wybudowana droga, bo kiedyś była piastrzysta, którą zalewała woda w okresach deszczowych. Teraz już jest tam asfalt. Są domy, które na przykład spłonęły. Są mosty, które kiedyś załóżmy były drewniane i, i się ciężko po nich było chodzić, teraz są nowe, więc jest jakiś taki dokument. I ja też, jeżeli ktoś ma wątpliwości, po co te zdjęcia robię, no to właśnie mówię, że gana się rozwija i za 10, za 20 lat będzie jeszcze inna, a za 50 jeszcze inna. A te zdjęcia dokumentują ten okres i pokazują, jaka gana jest dziś. I za jakiś czas, jeżeli ktoś będzie chciał do tego wrócić, to będzie miał taki dokument i to będzie miało też wymiar historyczny i pokazywać będzie też, jak się świat zmienia. Wie panie, mnie fascynują ludzie bardzo. Miejsce też, ale mam takie wrażenie często, że miejsce to ono jest. Czyli na przykład landscape, czy tam jakiś inny krajobraz, czy coś. No to on to się też bardzo zmienia od pory dnia, od pory się od możliwości oświetlenia. Natomiast to jest. Tam sobie można przyjść, postawić spokojnie kamerę, zrobić zdjęcia, poczekać na właściwe światło. I zawsze mam takie wrażenie i też może, że ja na to mam jeszcze czas. Aczkolwiek robię trochę zdjęć przyrody, ale nie jest to mój priorytet i z drugiej strony też siebie winię za to, że powinien może robić więcej. Ale natomiast to, co się dzieje na ulicy, to ja wiem, że już jutro tego nie będzie. I, I mi tego ciągle żal, bo tam się tyle dzieje. Jest to takie barwne, hałaśliwe, ciekawe. Ludzie się tak dziwnie zachowują w stosunku do tego, co, co my mamy. Na przykład no, widziała pani kiedyś w Warszawie kogoś, kto by niósł na głowie silnik od motoru czy od samochodu? Nie, nie chciałam nawet nikogo, kto by niósł przez pole maszynę do szycia. Tutaj w pana albumie mamy no, takie zdjęcia. Więc, więc to są właśnie takie sytuacje, które od razu elektryzują, bo, bo pokazują, że można inaczej postrzegać te wszystkie sprawy i inaczej patrzeć na świat. Ja też zrobiłem taki dokument o kolei, bowiem w Ganie mamy około 900 kilometrów w tej chwili kolei. Oni chcą, żeby tam było do 4000 kilometrów i to jest ich cel natomiast prawda jest taka, że to było trochę zaniedbane bo te 900 kilometrów to jeszcze położyli Anglicy i to się trochę tam rozjechało no oni to teraz bardzo mocno odbudowują i te tory są, ale ilość pociągów, które jeżdżą jest bardzo mała jeszcze cały czas natomiast tory wykorzystywane są głównie do tego żeby poruszać się pomiędzy miejscowościami żeby poruszać się pomiędzy miejscowościami. Wojtyk zaręba oddala się od mikrofonu po to, żeby sięgnąć do swojej torby i wyciągnąć album. I tutaj mam taki album. Railway. Który tak. pokazuje właśnie. Życie ludzie, na torach. Ludzie. Bo tory są bezpieczne i są najkrótszą drogą pomiędzy miejscowościami. Ale na torach też można coś kupić, można coś sprzedać. Także to jest Cała historia pokazująca życie poprzez tory, tak? że tory stanowią bardzo ważny węzeł komunikacyjny nie dla pociągów, ale w tej chwili przede wszystkim dla ludzi. I to jest ciekawe. Ja też będę miał o tym wystawę. Nie wiem, gdzie ją jeszcze zrobimy, ale na pewno w Warszawie. Też będą bardzo duże takie metry na dwa metry zdjęcia. A na okładce portret mężczyzny. Tak, to jest portret mężczyzny, który szedł po tych torach i on tutaj jest... Też zaraz pani... O, to jest ten mężczyzna. On sobie szedł po tych torach, a ja mu zrobiłem taki portret i wszyscy mówią, że przypomina jednego z aktorów. Jakiś... Morgana Freemana. No, więc właśnie. <śmiech> <śmiech> więc to jest takie coś ciekawego. Natomiast wracając jeszcze do Muzeum Narodowego, to chciałbym jak gdyby wspomnieć, że w tym roku udało mi się wesprzeć Piotra Jakse, który ma... Jest to wybitny... Cinematografer, ale również fotograf. I wybitny artysta yy, niosący pamięć o innym wybitnym artyście, Krzysztof... o Krzysztofie Kieślowskim. Oczywiście. Natomiast mi się udało zrobić wystawę Piotra Jaksy w Muzeum Narodowym, przedstawiającą jego cykl Cinematographers. Kiedyś miałam okazję go spotkać i rozmawialiśmy i on mówi, że on właśnie ma taki fantastyczny cykl Cinematographers i że jego marzeniem jest, żeby zrobić i dodać do tego swojego albumu również cinematografów afrykańskich. Więc ja mówię, słuchaj, no to spróbujmy, ja się postaram zorganizować tych cinematografów, No i mi się udało i zaprosiłem Piotra, żeby przyjechał. I on zrobił zdjęcia dwóch. Y, Kelly Dolly, to jest taki cinematografer młodego pokolenia, oraz Kofi Asante, jeden z wybitnych y, cinematografów Czyli afrykańskich, operatorów, operatorów tak, hmm. operatorów filmowych. I on dołączył ich do swojego cyklu. W związku z tym w Muzeum Narodowym. Mieliśmy wystawę, gdzie byli ja, niesamowita ilość fantastycznych operatorów i Idziak, i, i Sobociński, i załóżmy tam byli operatorzy Laurensa Zarabi i American Beauty co kto sobie życzy, wielokrotnie nagradzani, wieloma Oscarami i wśród tych zdjęć tych wspaniałych operatorów były zdjęcia dwóch operatorów gańskich. I proszę sobie wyobrazić, że na otwarcie to całe środowisko, całe środowisko kulturalne Gany przyszło. Wszyscy byli przeszczęśliwi, że wśród tak docenionych, fantastycznych operatorów filmowych znalazła się dwójka gańskich operatorów. Tak? Także to było to, natomiast no w tej chwili się kończy też... Bo poszedłem za ciosem i w tym momencie kończy się również wystawa w Muzeum Narodowym. To już jest trzecia wystawa Polaka. Mianowicie Marty Mulawy, takiej rzeźbiarki. Był to duży sukces, bowiem to było pokazanie, połączenie sztuki z naturą Gany. No i to się właśnie kończy. Także, że takie mamy różnego rodzaju działania dodatkowe, które no pokazują, że, że, że tutaj można coś zrobić i coś pokazać. Bo jednak jak nie patrzeć, to dla gańczyków to, co my robimy w Europie i to, co się dzieje na świecie jest też bardzo interesujące. Wojtek Zaremba, fotograf, autor albumów pokazujących życie gańczyków poprzez różne aspekty, a także wielki miłośnik kultury gańskiej był gościem w programie Drugim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję bardzo.